Właśnie zacząłem gotować fasolkę po bretońsku. Jestem w kuchni i będę relacjonował przepis. Właśnie nastawiłem stoper na dwie godziny, bo fasolka musi się długo gotować, od dwóch do trzech godzin. No, sprawdzimy po dwóch godzinach. Podobno trzeba będzie mieszać i odsysać pianę. Na razie fasolka jest po piętnastu godzinach moczenia się w wodzie, zimnej wodzie w garnku, samotna w kuchni. I muszę wam powiedzieć, że kiedy otworzyłem garnek po moczeniu się, no to zauważyłem, że ona bardzo tak zodważniała, napęczniała, wyskoczyła do góry elegancko. Ale przede wszystkim zapach. Ten zapach zrobił się taki świeży. Wystarczyło, że fasolka nasiąknęła wodą i już czuć... Taki zapach z dzieciństwa, kiedy zbierałem taką małą fasolkę gdzieś na wsi, albo może ten zapach, który właśnie czuję takie wspomnienia we mnie rodzi. Teraz fasolka delikatnie skwierczy pod wodą, bo jeszcze się nie zaczęła gotować. Może jak mikrofon wejdzie do garnka, to może to usłyszycie. Kąpieli wodnej. Są rzucone cztery listki laurowe i pięć ziel, i pięć kulek ziela angielskiego. Mam 450 gramów fasoli, piękny jaś, tak zwany. Producent Florpak. No, dałem za to chyba 7 zł, więc drogo jak na fasole, ale wybrałem akurat tę firmę, ponieważ były bardzo duże ziarna fasoli. A ja właśnie lubię takie duże nasiona pakować do ust, ponieważ lubię, kiedy czuję, że gryzę. Tak więc, no, zobaczymy dalej, jak to będzie się gotować. 15 minut później. Sprawdziły się słowa mojej mamy, która mówiła, że pojawi się piana, biała piana, którą należy usunąć. Teraz za pomocą łyżki pianę z góry gotującej się wody usuwam. Pamiętajcie, żeby fasoli nie gotować w wodzie osolonej. Będziemy ją solić dopiero pod koniec, kiedy już będzie miękka, wraz z dodawaniem reszty przypraw. No, jest troszkę tej pianki, ale prawdziwy kucharz musi poradzić sobie z każdą pianką. Około godziny czasu gotowania się fasolki widać, że trzeba dolać trochę wody, ponieważ ona wyparowuje i yy, no, mogłoby się coś nam przypalić. Natomiast jeśli chodzi o proporcje wody, jakie początkowo trzeba brać do fasolki, były to trzy szklanki na jedną szklankę fasoli. Pamiętajcie, że gotujemy w tej samej wodzie, w której fasola się w nocy nam kisiła. Trzy godziny gotowania fasolki, dużo wody trzeba było dolać, to co zostało w garnku jest bardzo brązowe, znaczy no takie brązowawe, woda nie jest przeźroczysta, tylko taka mętna, fasolka jest już miękka, ale nie słona. <śmiech> Dlatego przed 15 minutami osoliłem całość łyżką soli i rozmieszałem. To się jeszcze musi całe pogotować troszeczkę, żeby ta sól się rozeszła i w drugim osobnym naczyniu. A tam facet z tyłu w drugim pokoju przecież strasznie. W drugim naczyniu daję puszkę pomidorów to będzie się tutaj prażyło, żeby ten sos nie był taki mokry, tylko gęsty puszkę pomidorów, do tego jeden świeży pomidor obrany ze skórki taki zwyczajny i do tego damy troszkę soli troszkę pieprzu i troszkę majeranku i to będziemy łączyć z mięsem które na osobnej patelni wraz z cebulą przyrządzimy Na osobnej patelni smaży się cebula wraz z boczkiem, niestety wleciał mi tutaj kawałek kiełbasy pokrojonej i pokrojona kiełbasa też bardzo dobrze pasuje, ale trzeba mieć odpowiednią kiełbasę, czyli musi być to kiełbasa gotowana, taka tłuściutka, natomiast ja nieświadomie pokroiłem kiełbasę suchą taką podsuszaną no i troszkę mi to zabroziło więc będę musiał to przeżyć po prostu zasłuchałem się w podcaście Alicji Witek która robiła pastę bolognese i troszkę się zdziwiłem ponieważ pierwszy raz słyszę, żeby dodawać do bolognese yy, pieczarki i paprykę no jednak chyba nie jest to przepis kanoniczny taki jednak pasta bolońska to jest klasyczny przepis troszkę inny no ale oczywiście każdy może swoje wariacje robić no ja tutaj już mam wariacje na temat fasolki po bretońsku, bo wyciągnął mi trochę suszonej kiełbasy nie wiem, może ją wyciągnę W osobnym rondlu włożyłem puszkę pomidorów i wraz z dwoma liściami laurowymi odrobiną pieprzu, kminku, soli, ziela angielskiego trochę to poddusiłem, żeby zrobiła się taka lekka pulpa całość wrzucam do fasolki w której już jest boczek zarumieniony wraz z cebulą i kiełbasą. Łyżka majeranku już była włożona. Jest to już bardzo czerwony. Ten brąz przeszedł w pomarańczowy kolor, a teraz, kiedy dodałem pomidory, no to już się zrobił czerwony kolor. I teraz jakieś 15-20 minut będzie to się dusiło. Jeszcze troszkę dodam pieprzu. Po 20, a nawet pół godzinie mieszania i duszenia tego wszystkiego troszeczkę jeszcze dodałem wody mineralnej, bo to się troszkę zrobiło za gęste, spróbowałem dodać także tak zwanej zasmażki, ponieważ ja raz dobrze wspominam... Fasolkę po brytońsku w swojej mamy. Wspominam, dlatego mówię w czasie przeszłym, ponieważ kiedyś ona robiła z mąką, czyli z zasmażką. A dwa, wspominam dobrze taką fasolkę, bo w mieście Adama Małysza, czyli we Wiśle... Jest tam taka knajpka na jednej z głównych ulic. Właśnie taka stołówka, pamiętająca chyba PRL, albo przynajmniej wygląda ona tak, jakby PRL pamiętała. Gdzie dawali taką fasolkę po bretońsku, taką porządną, właśnie zagęszczoną zasmażką. Jak taką zasmażkę się robi? Masło rozpuściłem na patelce. Do tego dodałem dwie łyżki mąki pszennej. Akurat miałem mąka pszenna tortowa. I zamieszałem to, żeby sobie mm, osłodzić jeszcze tą fasolkę, to tutaj przyprawa, papryka słodka, 100% naturalne, no nie wiem, w proszku taka papryka i to wymieszać wszystko, lekko doprowadzić do takiego pykania, do takiej pianki i to dodaję jeszcze do tej całej fasolki i na 5 minut to rozmieszałem. To rzeczywiście zagęściło i spowoduje to wyczuwalną mąkę na języku. No, nie do końca mąka, tylko coś takiego właśnie gęstego. Ja to lubię. Nie dla każdego, tak więc ostrzegam. I oczywiście fasolka po bretońsku nie może się obyć bez tego, bez czego moi sąsiedzi z góry nie pozwolili, my, by mi gotować fasolki po bretońsku, czyli kminek. Dałem tutaj już na początku tego duszenia dwie łyżeczki kminku. Mam nawet wrażenie, że troszkę przesadziłem, ponieważ dałem tutaj kminu rzymskiego, zwanego gdzie niegdzie kuminem. No tutaj w ogóle ja mam ciężkie, wielkie problemy, żeby dotrzeć do poważnej informacji i rzetelnej. Jaka jest różnica pomiędzy kuminem zwanym gdzieniegdzie kminem rzymskim a kminkiem zwykłym, całym kminkiem wydaje mi się, że ten kumin czy taj kmin rzymski jest taki bardziej mm, cytrusowy on ma taki bardzo rześki aromat i ja mam wrażenie że tutaj ta fasolka jest jest za bardzo przyprawiona tą przyprawą, dlatego uważajcie i brakuje mi tutaj tej kiełbaski tak więc jeżeli wszystkie te poprawki naniesiecie do swojej potrawy to myślę, że osiągniecie no fasolkę po no chyba taką, na jaką na pewno chciałbym do was przyjść tak więc jeżeli będziecie ją robić yy, ogłaszajcie się no to może nie tylko ja ale inni słuchacze wpadną do was po tą fasolkę a ja tymczasem Idę posmarować sobie chleb masłem, włączyć jakiś program kulinarny i skonsumować mój mały sukces. Szanowni Państwo, właśnie zjadłem talerz fasolki i teraz kilka uwag już na bieżąco. Otóż okazało się, że fasolka, niektóre są twardsze, niektóre miększe nasiona fasolki. Jest to spowodowane tym, że miałem dosyć mały ma garnek, w którym fasolka się kisiła, czyli siedziała w wodzie. Tak więc proponuję, jak największy garnek... I dodać tam dużo tej wody, ponieważ ona nabiera objętości i te, które są na samej górze i wystają, mogą po prostu mniej tej wody nabrać i być twardsze. Kwestia kminku. Sprawa wygląda tak, że kminku w ogóle nie czuć, a ten kmin rzymski czuć. Proporcje były takie, że była łyżeczka kminku na łyżeczkę kuminu, czyli tego kminu rzymskiego. Kminek jest bardziej słodki w smaku i Jego tu prawie no w ogóle nie czuć Chyba, że jego smak rozszedł się po całej potrawie Dlatego proponuję dać dwie łyżki kminku I jednak kmin rzymski zostawić na inne okazje Najwyżej szczyptę dać tego kminu rzymskiego Ponieważ on tak się raz pojawia w tej potrawie Raz się nie pojawia W zależności od tego, czy ja go wezmę Zdecydujcie się na kminek Doradzam sam kminek Oczywiście zapomniałem o szczypcie cukru, tak więc troszkę cukru musicie dodać. I jeszcze jedna kwestia, grzyby. Brakuje mi, oprócz tej kiełbasy, o której już mówiłem, grzybów. Czy to pieczarki, czy jakieś inne grzyby. Ja niestety nie miałem nic pod ręką, ale w przepisie mojej mamy no zawsze te grzyby się pojawiają i one jednak ubogacają ten smak. Tak więc zdecydowanie musicie dać grzyby już w momencie, w którym fasolka będzie się gotować sama, solo. Kiedy ona się już gotuje, to wrzucacie tam trzy grzybki i ona już powoli będzie przechodzić tym smakiem i te grzyby trzymacie aż do samego końca, do czasu dodania pomidorów. Te grzyby też można jeść, jeśli ktoś lubi, jeśli nie, można odłożyć. a Najważniejsze jest to, że one dają smak. I jeszcze do tych pomidorów, które dawałem, czyli puszka pomidorów i jeden cały pomidor na 450 gram fasoli, ja proponuję jeszcze dodać jednego pomidora, czyli puszka i dwa duże pomidory koniecznie, ponieważ te pomidory powodują to, że ta fasolka jest taka bardziej soczysta. Natomiast jeszcze jeden trik, który ja lubię, aczkolwiek który obiektywnie rzecz biorąc już psuje smak fasolki, kiedy fasolkę już nałożymy najlepiej na głęboki talerz, można trochę posypać słodką papryką. I tak bardziej to jeszcze uczyni fasolkę taką toporną, ale jednak dla mnie fasolka po brytońsku to nie jest delikatna zupa krem z pomidorów, a toporne danie dla prawdziwych przeżuwaczy, dla mocnych twardzieli.